To są informacje Polskiego Radia 24. Romanowski i Ziobro wrócą do Polski. Przyszły premier Węgier zabrał głos w sprawie azylu. Amerykańska blokada cieśniny Ormus, prezydent USA grozi irańskim statkom. Jeden z kierowców uciekł. Po wypadku policja zatrzymała dwie osoby po tragedii na Mazowszu. Minęła 17. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Znajdziemy sposób, aby wydać Polsce Zbigniewa Ziobrę i Marcina Romanowskiego, zapowiedział lider węgierskiej partii TISA, Peter Modzior. Politycy PiS otrzymali azyl polityczny na Węgrzech kilka miesięcy temu. Prokuratura zamierza postawić im zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się ustawianiem konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Zaproponowałem im, żeby nie kupowali mebli, bo nie zostaną tu długo, powiedział przyszły szef rządu w Budapeszcie. Węgry nie będą składowiskiem dla międzynarodowo poszukiwanych przestępców. Mogę tylko zasugerować zarówno Ziobrze, jak i Romanowskiemu, że jeśli nie mają nic do ukrycia, to niech spokojnie wracają do domu. Ziobro jako były minister sprawiedliwości wie, jak działa polski wymiar sprawiedliwości i niech wyjaśni zarzuty, które mu się stawia, ale to nie moja sprawa. Tymczasem prokuratura chce, by sąd w Warszawie zajął się wnioskiem o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Złożono wniosek o wyznaczenie terminu posiedzenia w tej sprawie. Śledczy czekają na wydanie nakazu już od dwóch miesięcy. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek liczy, że decyzja zapadnie w najbliższych tygodniach. Widzimy, że natrafia ten wniosek na różne przeszkody. Pełnomocnicy Zbigniewa Ziobry stosują różnego rodzaju kruczki prawne. Został złożony wniosek o zawieszenie postępowania. Sąd oddalił ten wniosek, ale pełnomocnicy złożyli zażalenie. Naszym zdaniem to zażalenie celowo nie zostało po. Odpisane. W sprawie Zbigniewa Ziobry zebrano 6 tysięcy tomów akt. Zdaniem śledczych były minister sprawiedliwości. W rządzie Zjednoczonej Prawicy miał popełnić 26 przestępstw, za co może mu grozić nawet do 25 lat więzienia. Irańskie statki, które zbliżą się do amerykańskiej blokady, zostaną natychmiast wyeliminowane, grozi Donald Trump. Stany Zjednoczone wprowadziły blokadę morską portów irańskich. To odpowiedź na fiasko rozmów pokojowych w Islamabadzie, które zakończyły się w weekend, bez przełomu. Amerykańskie okręty już od godziny blokują wszystkie statki, które wchodzą do irańskich portów i obszarów przybrzeżnych lub z nich wychodzą. Według zapowiedzi amerykańskiego wojska okręty mają nie utrudniać swobody żeglów. Statkom przepływającym przez cieśninę Ormus do portów innych niż irańskie. Dwie osoby zatrzymane w związku z wczorajszym wypadkiem w Łomiankach pod Warszawą. Na trasie S7 zdarzyły się cztery samochody, którymi podróżowało łącznie 11 osób. Zginęli kobieta i nastoletni chłopiec. Jeden z pojazdów odjechał. Z miejsca wypadku przekazał Paweł Chmura ze stołecznej komendy. Około godziny 3.30 w nocy funkcjonariusze wytypowali pojazd i ustalili jego lokalizację. Policjanci zabezpieczyli samochód, a szczegółowe ogrędziny przeprowadzą biegli z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji. Służby podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna rozpatruje projekt ustawy o statusie osoby najbliższej. Minister do spraw Równości Katarzyna Kotula przekonując posłów do jego poparcia mówiła, że dla par żyjących w związkach nieformalnych regulacja ta stanowi pewnego rodzaju zabezpieczenie. Jest gwarantem, że ich podstawowe prawa wynikające dzisiaj ze wspólnego życia po prostu, często ze wspólnie gromadzonego majątku, ze wspólnego prowadzenia gospodarstwa domowego zostaną zabezpieczone nie tylko wtedy, kiedy wszystko w życiu jest dobrze, może przede wszystkim wtedy, kiedy napotykają na trudy i przeszkody w postaci czy to choroby, czy śmierci. Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej przewituje, że dwie osoby będą mogły Zawrzeć taką umowę u notariusza. Dzięki temu pary także te jednopłciowe zyskają m.in. możliwość wyboru ustroju majątkowego czy ustalenia alimentów oraz dostęp do informacji medycznych partnera. Niższa akcyza na benzynę i olej napędowy będzie obowiązywać do końca kwietnia, poinformował o tym Resort Finansów. Rozporządzenie w tej sprawie pojawiło się już w dzienniku ustaw. Do końca miesiąca obowiązuje też obniżona stawka podatku VAT na paliwa. Ponad 600 przebadanych pacjentów, w tym setka dzieci. Poznańska misja okulistyczna wróciła z Sierra Leone. W tym afrykańskim kraju, doświadczonym najpierw przez wojnę domową, a potem przez epidemię eboli, za opiekę medyczną trzeba płacić. Większości mieszkańców jednak na to nie stać. Do Sierra Leone na dwa tygodnie wyjechali okulista Paweł Kaprzewicz i ratownik medyczny Tomasz Liber. Jest bardzo dużo dzieci z chorobą jaskry, gdzie niestety nieleczona na miejscu doprowadzi do ślepoty. W Polsce mało co spotykane, a tam niestety te dzieci mają duży problem z tym. Mówił Tomasz Liber. Uczestnicy misji przywieźli też z Polski okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne, które dostała m.in. grupa albinosów. To były informacje Polskiego Radia 24. Na termometrach obecnie przeważnie od 11 do 14 stopni, nieco chłodniej około 9 na wybrzeżu. W zachodniej połowie kraju dość pochmurno, ale padać może dziś przelotnie tylko na Pomorzu Zachodnim. W nocy możliwe przymrozki na Podkarpaciu i Suwalszczyźnie. 6 minut po godzinie 17 czas na informacje z regionów. Przed mikrofonem Jarek Jamrożek zapraszamy. Południe w Polskim Radiu 24. A tu duże zmiany. Kontrolerzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dostali większe uprawnienia, żeby kontrolować, co Polacy robią na zwolnieniu lekarskim. Z drugiej strony, znowelizowane prawo dopuszcza oficjalnie wykonywanie czynności incydentalnych na L4 i nie mogą one skutkować utratą zasiłku. Nie wszyscy uczciwie korzystają ze zwolnień lekarskich. To jest fakt. Nowe przepisy mają doprecyzować, co można robić na takim zwolnieniu. Opowie o tych zmianach reporterka Polskiego Radia, Aneta Łuczkowska. Aneto, dzień dobry. Czym jest czynność incydentalna? To jest takie wyjątkowe działanie pojedyncze, którego wymagają istotne okoliczności i bez którego doszłoby do poważnych konsekwencji. Dla przykładu, jeżeli musimy koniecznie podpisać na L4 jakąś, jakąś umowę, bo nikt inny za nas tego nie zrobi. Jeżeli musimy wystawić fakturę albo odebrać jakąś bardzo ważną przesyłkę, to zgodnie z prawem będzie to traktowane jako właśnie ta czynność incydentalna. Coś, co nie spowoduje tego, że utracimy prawo do zasiłku chorobowego. To, jak mówiła na antenie Polskiego Radia 24 Katarzyna Kalata, ekspertka prawa pracy, doprecyzuje to, w jaki sposób ZUS będzie kontrolować zwolnienia lekarskie. Yeah. Tutaj te przepisy, które wyszły, to one doprecyzowują nam linię orzeczniczą, która jest od wielu lat. Więc y, jeżeli byśmy na orzecznictwo Sądu Najwyższego, ta praca incydentalna, ona zawsze była dopuszczalna, co nie oznacza, że zakład na przykład nie kwestionował tego, jeżeli ja na przykład prowadzę działalność gospodarczą podczas mojej choroby, a muszę podpisać na przykład jakąś umowę i nigdy we mnie nie można zrobić. I takie sprawy ja też prowadziłam, że takie dzwoni na przykład były kwestionowane, jeżeli znalazł się jakiś jeden podpis, po mimo to, że później sąd e, uchylał decyzję Zakładu Ubezpieczeń społecznych. Z zmieniały je bezpośrednio, to zakład bardzo rygorystycznie podchodził do tych przesłanek i zakazu pracy. Teraz mamy to wskazane w ustawie, co możemy, a co nie możemy robić. Teraz powinno być więc mniej wątpliwości, mniej zastrzeżeń ZUS powinien zgłaszać co do pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich. Niestety nie każdy, tak jak mówiłeś, uczciwie podchodzi do tego, co można robić na L4. Niektórzy traktują takie zwolnienia wręcz jak dodatkowy urlop. W ubiegłym roku ZUS przeprowadził prawie pół miliona kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich i 28 tysięcy osób musiało zwrócić zasiłek chorobowy, bo właśnie na L4 robiło coś, czego robić nie powinni. Mówi o tym Karol Jagielski, rzecznik ZUS w Zachodnio-Pomorskiem. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą są na zwolnieniu lekarskim, a zastajemy ich w ich miejscu prowadzenia działalności, gdzie wykonują y, usługę, wakacyjne wyjazdy, czy też y, intensywne zawody sportowe. Ktoś brał udział w zawodach, nie obserwował? Brał czynny udział w biegu długodystansowym, wszelkie imprezy sportowe, festyny, czy też okolicznościowe, bo takie przypadki znam. Udział w ślubie jako gość, ale też jako małżonek świeżo upieczony. To, jak pewnie Państwo słyszeli, są rzeczy, których no, nie każdemu e, fantazja by mm, przyniosła do głowy. E, kolejne rewolucyjne zmiany, jeśli chodzi o to, co będzie można robić na L4, czekają nas od nowego roku. Będzie można wtedy, uwaga, iść na zwolnienie lekarskie u jednego pracodawcy, a w tym samym czasie e, pracować u innego, oczywiście, jeśli nie będzie to kolidować z procesem dochodzenia do zdrowia. No chyba, że już to zwolnienie na ślub zostało wykorzystane, no to wtedy rozumiem, że może być oczywiście problem. Aneta Łuczkowska. Tak, dzisiaj żartowaliśmy, że może kto, po prostu małżonek się źle czuł. No dobrze, zobaczymy jak mu to wyjdzie, czy to przypadkiem bokiem nie wyjdzie. Aneta Łuczkowska, dziękuję Ci bardzo za te informację. Dziękuję również. A skoro przy zdrowiu jesteśmy, nie milknął echa po decyzji NFZ o zmniejszeniu finansowania niektórych nielimitowanych badań ambulatoryjnych przekraczających umowę z funduszem gastroskopia, kolonoskopia będą finansowane w 60% przez NFZ. W przypadku rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej będzie to 50%. Pozostałą kwotę mają zapłacić szpitale. Jak wygląda pod tym względem sytuacja w województwie lubelskim? To sprawdzała Małgorzata Tymicka z Radia Lublin. Dzień dobry Małgosiu. Dzień dobry. Małgosiu, powiedz, co o zmianach sądzą lekarze, no i dyrektorzy szpitali? Bardzo krytycznie odnoszą się lekarze, również dyrektorzy szpitali. Co do tych zmian, które wprowadził NFZ... Biją na alarm twierdząc, że ograniczy to dostępność do badań, zdecydowanie wydłuży do nich kolejki, a z kolei NFZ uspokaja, że pacjenci ambulatoryjni wymagający pilnych badań będą mieli oczywiście je wykonane i w pełni sfinansowane przez fundusz. Dlaczego podjęto decyzję o zmniejszeniu finansowania nielimitowanych badań ambulatoryjnych wykraczających poza umowę z NFZ? Zapytaliśmy dyrektora lubelskiego oddziału NFZ, Pawła Piruga. Należy pamiętać, że zmiana sposobu finansowania dla świadczeń wykonanych ponad limit nie dotyka w żadnym wypadku pacjentów, którzy są w ścieżce onkologicznej. Nie dotyka to ta degresja świadczeń udzielanych dzieciom. W tych przypadkach Nadal obowiązują rozliczenia w pełnej wysokości, jeżeli chodzi o diagnostykę w tym zakresie i liczymy na to, krótko mówiąc, że będziemy mogli efektywniej finansować świadczenia właśnie onkologiczne i dziecięce w pierwszej kolejności, jeżeli świadczeniodawcy będą przekraczali te ustalone limity dla pozostałych badań. Wprowadzone przez NFZ zmiany uderzą w pacjentów, mówi członek Rady Społecznej Bialskiego Szpitala Lekarz Barbara Barszczewska i dyrektor tej placówki Artur Kozioł. Szpital Białej Podlaskiej będzie z ostrożnością planował wykonanie diagnostyki, co w konsekwencji przełoży się na dłuższe kolejki do tych badań, jak również zwiększą się kolejki w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. My mamy leczyć, a pacjenci mają być leczeni. Ta cała otoczka ekonomiczna sprowadza się do tego, że lekarze zostają obciążeni dodatkową pracą w tej kwestii, że muszą wybierać, czy można skierować pacjenta na dane badanie, czy też Limity zostały wyczerpane. Wiemy o tym, że większość z tych badań, takie jak tomografia, jak rezonans magnetyczny, nie są już badaniami ściśle specjalistycznymi. To są już teraz badania pierwszej potrzeby. Do prawidłowego, szybkiego zdiagnozowania pacjenta są niezbędne. Kolonoskopia, gastroskopia są konieczne do profilaktyki. Przecież nie tylko leczenie mamy na myśli. Zależy nam na tym, żeby choroby nowotworowe wykrywać jak najwcześniej i leczyć jak najskuteczniej. A zdaniem dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie Piotra Mateja takie rozwiązania mogą spowodować, że zbyt późno będą wykrywane nowotwory. Trzeba sobie odpowiedzieć, kiedy my wiemy, że pacjent jest pacjentem onkologicznym. Kiedy wykonamy badania i teraz ktoś przychodzi pierwszorazowo, to my nie wiemy, czy on jest pacjentem onkologicznym, czy też nie. Bo dopiero oceniamy po badaniu tomografii rezonansu gastroskopii, koloroskopii. A z takim stanowiskiem nie zgadza się dyrektor lubelskiego oddziału NFZ Paweł Piruk. Dla nas jest ważne to, żeby nie doszło do sytuacji jakiegoś niekontrolowanego właśnie opóźnienia czy zaprzepaszczania tak, szansy na wykonanie świadczeń. Dlatego też komunikujemy świadczeniodawcom, szpitalom, przychodniom, jak powinna wyglądać ścieżka pacjenta. Jeżeli pacjent wymaga w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej wykonania tej diagnostyki w ciągu 7 czy 14 dni, w tym zakresie nic się nie zmieniło. Ma prawo i pacjent oczekiwać, że ona zostanie wykonana szybko, dawca ma prawo oczekiwać, że zapłacimy za to 100% ceny. NFZ podkreśla też, że te zmiany nie będą dotyczyć w przypadku badań profilaktycznych, takich jak na przykład wykrywanie raka jelita grubego. Tutaj te badania będą wyceniane tak jak dotychczas. A jak ustaliliśmy, w niektórych szpitalach już przekładane są terminy badań ambulatoryjnych, nielimitowanych. Tak jest na przykład w szpitalu w Puławach. Czas oczekiwania na badania może się wydłużyć w szpitalu przy ulicy Kraśnickiej w Lublinie. Na przykład czas oczekiwania na kolonoskopię w ramach, w ramach badań nielimitowanych wydłuży się o rok. Oczywiście w tym miejscu warto zapytać o zdanie pacjentów. Ja Rozmawiałam w ubiegłym tygodniu z pacjentami. Mhm. Oni nie znają się na zasadach finansowania takich badań i żadne tłumaczenia do nich nie przemawiają. Najważniejsze jest ta pewność, że będą mieć dostęp do badań wtedy, kiedy będą tego wymagać. No, to też trudno sobie zaplanować, że na przykład za dwa lata będę chory, więc już teraz na wszelki wypadek zapiszę się do lekarza. Małgorzata Tymicka z Rabia Lublin. Bardzo Ci dziękuję za tę informację. Prowadzą fundacje, pomagają chorym i osobom z niepełnosprawnościami. Poświęcają swoje życie innym. Często ich praca jest niezauważana. Takie kobiety ma pokazać projekt społeczny She Empower, organizowany w województwie podlaskim. Spośród kilkudziesięciu zgłoszeń nadesłanych z całej Polski jury wybrało 12 finalistek. Dzisiaj rozpoczęły się warsztaty w Dobarzu, w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Przez dwa dni będą miały spotkania ze specjalistami, ale będą też opowiadały o swoich doświadczeniach. Na tym zgrupowaniu jest Paweł Wądołowski z Polskiego Radia Białystok i jego goście. Dzień dobry. Tak, teraz jest przerwa. Finalistki są już po sesji zdjęciowej, a za chwilę rozpoczynają się warsztaty z psycholożką. Organizatorką projektu jest Anna Kurządkowska-Kosińska. Teraz musiała akurat odejść na chwilę ze względów organizacyjnych, ale jak mi przed chwilą mówiła, ten projekt jest przeznaczony dla kobiet aktywnych, które działają na rzecz dzieci, osób dorosłych, kobiet i osób z niepełnosprawnościami i przede wszystkim ten projekt ma docenić ich pracę, bo ta praca jest często na co dzień po prostu niewidoczna. Ale są też ze mną trzy filmy finalistki z różnych części Polski. Najmłodsza jest Patrycja Sulewska z Białego Stoku. Masz 21 lat, ale robisz tak dużo rzeczy, że nawet ciężko to wymienić. Spróbujmy. Spróbujmy. Myślę, że takim moim największym osiągnięciem jest własny autorski projekt Słowa jak ciosy, który zrealizowałam swoją drogą już jako 17 -latka. I to był moment w moim życiu, kiedy stwierdziłam, że właśnie chcę działać. Chcę działać dla dzieci i młodzieży, pokazywać, czym jest przemoc rówieśnicza i tak naprawdę wszystko zaczęło się od tego jednego projektu. No i z tego projektu skorzystała masa dzieciaków. Dokładnie, łącznie z moich warsztatów skorzystała liczba prawie 2000 dzieci i młodzieży z Białego Stoku. No ale robisz też wiele innych rzeczy, spróbujmy je szybko wymienić. Jestem również od czterech lat związana z Fundacją Zwolnieni z Historii. Tutaj właśnie wspieram młodzież w realizacji ich własnych autorskich projektów. Mam również za sobą wolontariat w Akademii Przyszłości. Tutaj również grupą są dzieci i młodzież. Także Dwie główne zajawki. Jesteś też wicemis Polonia Województwa Podlaskiego. Tak, to również mi się w ostatnim czasie zdarzyło. Cieszę się, że właśnie to był konkurs, którym również mogłam pokazać, że piękno jest takie najpełniejsze wtedy, kiedy idzie w parze z misją. No i jest też z nami znana w internecie jako ciocia Ola, Aleksandra Kopyś z Wrocławia. Prowadzisz razem z mężem fundację. No i ta fundacja zajmuje się bardzo trudnym tematem. Tak, oraz wspieramy ich rodziny w trakcie leczenia. Organizujemy zbiórki, pomagamy w takich codziennych potrzebach i jesteśmy po prostu obecni na co dzień, na oddziałach, żeby dawać tym dzieciakom odrobinę radości, takiego spokoju i przede wszystkim poczucia bezpiecze bezpieczeństwa i bardzo nam zależy na tym, żeby czuły się one, że nie są w tym wszystkim same. No i macie też masę podopiecznych i promujecie to wszystko w mediach społecznościowych, bo wtedy też łatwiej prowadzić zbiórki. Tak, jesteśmy organizacją, która pokazuje też onkologię w dosyć taki nietypowy sposób. E, pokazujemy tą onkologię, e, gdzie jest uśmiech, gdzie jest radość. Angażujemy bardzo dużo influencerów, którzy razem z nami tworzą piękne projekty. Jednym z takich projektów, w którym możemy się podzielić i pochwalić jest wyprawa patyckiego na Monteverest, gdzie bardzo duża suma pieniędzy została przeznaczona właśnie na naszą fundację. No i jest też z nami Angelika Szczęśniak. Powiedz, czym ty się zajmujesz, bo poruszasz między innymi bardzo trudny temat depresji wśród mężczyzn. Jestem zawodowo hipnoterapeutką, trenerką mentalną. I tak, zauważyłam, że bardzo często jednak to kobiety mają stwierdzoną depresję, ale coś ciekawe, badania pokazują, że to mężczyźni najczęściej popełniają samobójstwa bądź mają próby samobójcze. Więc pewnego dnia stwierdziłam, że czas najwyższy otworzyć się akurat na mężczyzn i zacząć wprowadzić hipnozę dla nich. Dlaczego hipnoza? Ponieważ hipnoza wchodzi w głębokie warstwy podświadomości, a mężczyźni jednak mają to swoje przekonanie, że muszą być silni, męscy i nie mogą pokazywać emocji, a w hipnozie wszystko zostaje uwolnione. To tylko trzy z tych dwunastu finalistek, które są na zgrupowaniu. Przed nimi jeszcze jeden dzień, jutro kolejne warsztaty, ale też wyprawa łódką po nerwi i biebrzy, bo organizatorzy chcą też pokazać piękno województwa podlaskiego, a tą jedną, jedyną wybraną finalistkę poznamy w czerwcu podczas gali. Finałowej. Paweł, oprócz Twojego głosu i te, Twoich mm, uczestniczek tego programu, przypomnę, jesteś w sercu Biebrzeńskiego Parku Narodowego, w tle słychać również śpiew ptaków, to to zapytam jeszcze o te warunki atmosferyczne, czy one są sprzyjające, jak to u Ciebie wygląda? Jest naprawdę fantastyczny dzień. Teraz trochę chłodniej się zrobiło, bo słońce nam się schowało za chmury, ale przez cały dzień tutaj towarzyszyło nam przepiękne. Słońce było kilkanaście stopni. Także te ptaki tutaj towarzyszą wszystkim od piątej rano, kiedy pierwsze finalistki wstały. Można było to zobaczyć w relacjach w mediach społecznościowych. Wszystkie wstały, nagrywały dźwięki ptaków, a teraz tutaj właśnie koło nas sobie wylądował Bocian. Więc jest naprawdę fantastycznie w tym miejscu. No to jest Biebrzeński Park Narodowy, o czym my mamy więcej mówić. No to ważne informacje z bardzo pięknego miejsca. Paweł Wądołowski, Polskiego Radia Białystok. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. 21 minut po godzinie 17. Już wiadomo, że w czwartek, 16 kwietnia w samo południe na cmentarzu wojskowym na Powązkach ceremonia pożegnania Jacka Magiery. I więcej o tym już za chwilę. No, razem ze mną w studiu Andrzej Grabowski. Andrzej, od czego zaczniemy? Dzień dobry. No to wspomnijmy właśnie o Jacku Magierze, bo pogrzeb to jest jedna sprawa. Natomiast coraz więcej takich inicjatyw związanych z upamiętnieniem Niemiecka Magiery pojawia się w Częstochowie. Na przykład Stowarzyszenie Kibiców Rakowa Wieczny Raków wymyśliłoby nowo powstający wiadukt w Częstochowie nazwać właśnie imieniem Jacka Magiery. Tutaj ta inicjatywa jest tak dość serdecznie odbierana, więc na najbliższej radzie miasta w Częstochowie powinno wszystko przejść będzie też w Częstochowie wiadukt imienia Jacka Magiery. Pojawiają się oczywiście różne pomysły. Część kibiców chciałaby na przykład, żeby Stadion Rakowa nosił imię Jacka Magiery, niektórzy, żeby Akademia Młodzieżowa Legii Warszawa, mhm. w której miał wielki udział w jej tworzeniu, więc możliwości i propozycji jest dużo i pewnie nie skończy się na wiadukcie i na jakiś tego typu życia. Widziałem koszultu, widziałem oprawę na Legii, naprawdę wyglądało to fantastycznie. Bo to wielka postać polskiej, polskiej piłki. Cztery mistrzostwa Polski, jak Naliczono, bo to i, i te sukcesy piłkarskie, jeszcze i sukcesy już jako trener. Poza tym pamiętamy, jak prowadził Legię w Lidze Mistrzów. Słynny remis z Realem Madryt między innymi. wygrana ze Sportingiem 1 do 0. Mnóstwo się działo. Zresztą bardzo barwna była tamta jesień w Lidze Mistrzów. A oprócz tego sport to jedno, ale życie to drugie. I to chyba w wypadku Jacka Magiery było nawet dużo, dużo ważniejsze, jak się wspomina jego historię i jego drogę. To jeśli chodzi o trenera Magierę, natomiast y, życie trwa dalej I, i patrzymy co się dzieje w sporcie, w piłkarskiej ekstraklasie na przykład. 28 kolejka powoli dobiega końca, Piast Liwice dzisiaj zagra z Pogonią Szczecin, jedni i drudzy tuż nad, właściwie Pogoń to jest w strefie spadkowej, Piast tuż nad nią o punkt. Więc ten mecz bardzo ważny, zwłaszcza, że ta tabela w naszej ekstraklasie bardzo, bardzo taka ciasna i, i w sumie jak jedna z tych drużyn wygra, to wciąż jest y, z dość realnymi szansami na europejskie puchary. Mecz nieudany z Legią. Będziemy chcieli wszystko odkupić, żeby w Gliwicach wygrać spotkanie. Mówił Kacper Smoliński z Pogoni, a teraz jeszcze trener Daniel Myśliwiec, trener Piasta, bo Piast też ostatnio przegrał. Mamy potężny niedosyt, żeby nazwać to delikatnie, bo oczywiście zwycięstwo i trzy punkty więcej w tabeli dałoby nam dużo komfortu. Muszę zaakceptować taki stan rzeczy i po prostu idziemy dalej. Pogoń o 19:20 Za to pierwszy półfinał w Plus Lidze Siatkarzy Projekt Warszawa-Bogdanka-Lublin By zagrać w finale trzeba wygrać Dwa mecze, a dodajemy tego finału blisko Już warta zawiercie, która wczoraj Pokonała Resowie Na chwilę do Słowenii państwa zabieramy, bo w Bledzie Tam gdzie takie przepiękne jezioro rozpoczęły się Hokejowe Mistrzostwa Świata Kobiet na poziomie 2A Czyli w dużym skrócie taka czwarta liga Pewnie byśmy za bardzo o tym nie mówili Ale Polki grają Na otwarcie tych mistrzostw z Australijkami W drugiej tercji prowadzą 4-0 Australia, wbrew pozorom, nie wiem, czy pan wie, wcale nie jest taka słaba w sportach zimowych. Hokejo są słabi, ale, ale w, w sportach zimowych mają tyle samo medali na igrzyskach, co Polska. Na ostatnich zdobyli sześć medali, w tym trzy złote. Nie wiem, o czym to świadczy. O, właściwie o niczym. <grym> w, właściwie o tym, że Australia jest bardzo dobra w, w takich sportach ekstremalnych zimowych, czyli snowboardowych, w narciarstwie dowolnym. I, a, opowiadając o sporcie, warto też czasem y, podszkolić się z niektórych dziedzin. Czas nas goni, ale jeszcze szybciutko y, kilka spraw mamy do poruszenia. Y, nowe rankingi Tenisowy, oczywiście. Tu zmiana. na prowadzenie wraca u mężczyzny Janik Sinner. Hubert Hurkacz awansuje na 63 miejsce, czyli dość znacząco. W dół za to 72 Kamil Majchrzak. Wśród kobiet niezmiennie na czele Białorusinka Sabalenka. Jego Świątek nadal czwarta. Magdalena Fręch nadal 39. Minimalnie w dół na 56 miejsce Magda Linet. Jeszcze o ciekawej sprawie powiedzmy z soboty, bo podczas gali olimpijskiej, podczas której nie brakowało takiego zamieszania też około politycznego był miły akcent sportowy. O to bowiem wicemistrz olimpijski w błysz szybkim Władimir Semirunni otrzymał prezent wyjątkowy, bo Czesława Langa otrzymał rower taki, na którym po kolejne zwycięstwa mknie wybitny Słoweniec Tadej Pogaczar i na tym rowerze Semirundi może osiągnąć rzeczy ciekawe. Teraz można... Jeśli więcej kręcić kilometrów na rowerze, mu się będzie sam jechał. Właśnie, czy Ty chcesz naprawdę wystartować w tych Mistrzostwach Polski w kolarstwie, w czasówce? Mistrzostwo Polskie na pewno chcę. Zobaczymy teraz, jak to będzie z grafiką, bo też, to no, łyżwiarstwo jest najważniejszym sportem dla mnie. Kolarstwo na pewno będzie, będzie takim super podporządkowaniem. Na przykład to po prostu cały czas mieć taką zawodową głowę, że na przykład mamy długą przerwę pomiędzy sezonami i, i dlatego kolarstwo było fajnie do dla głowy. Właśnie, jak, jaką Ty wykręcasz powiedzmy średnią yy, w ciągu godziny? Ile kilometrów w ciągu godziny z tej stajnej rowerze przyjechać? No, przyjechałem 150 za 4 godziny, 4 godziny 20 minut, tam 35 średnia wyszła. No, spoko, najszybszą raz jechaliśmy taką ustawkę, przyjechaliśmy 120 ze średnią 40 na godzinę, ale no też to nie jest zawody. No, czekało, jakby to było na zawodach. No. <grych> czy ty miałeś w ogóle jakiś wolny dzień od igrzysk, od mistrzostw świata, czy w ogóle jakakolwiek przerwa, czy nic? Tak, miałem taki tydzień, może być, że 7 dni, że naprawdę nic nie robiłem, zrobiłem tatuaże i tam też nie mogłem trenować, nie można powiedzieć po nich, no i... Później pojechałem do Barcelony z dziewczyną, z Klaudią i tam z 5 dni byliśmy, ale tam już biegałem trochę, I a teraz już był taki tydzień, że już naprawdę dobrze trenowałem. Wszyscy pytałem, czy jestem olimpijski, no... To jest tak trochę banalny. Na razie może być po złocie będzie, musiał coś bardziej takim symbolem olimpijskim, ale bardzo mi się podoba temat szkieletów i zrobiłem takich cztery szkielety, które wspinają po mnie. I mam jeszcze jednego szkieleta tutaj, bo to tam zrobiony tatuaż na nogę i. No, bardzo mi się podobał ten temat. A proszę pana, a pan jeździ na rowerze tak intensywnie i jednocześnie tatuuje się w trakcie tej jazdy? Nie wiem, co ci odpowiedzieć. No, raczej, raczej mi się to nie zdarza. Aż tak. Aż tak, ale to... Rower czasami się pojawia, ale stacjonarnie, a tatuaże to czasami jak się długopisem gdzieś tutaj dzieje. A to też tak można. To mamy takie koleżanki w radiu, które <śmiech> tak ciężko pracują, że jak nie mają gdzieś czegoś zapisać, to piszą po rękę. O, na przykład, tak. To jest patent. Także tutaj chyba do kropki mgniemy, bo czas nas goni. A w sporcie... W sporcie dzieje się oczywiście niewiele, jak to przy okazji poniedziałku. Natomiast też jedna ciekawostka szybciutko, że Johannes Klabo, wybitny norweski biegacz narciarski zainwestował w taki turniej szachowy, który się będzie odbywać od przyszłego roku już na poważnie. Będzie to turniej, w którym będziemy wyłaniali Mistrza Świata w kombinacji szachów klasycznych, szybkich i błyskawicznych. Błyskawicznie w takim razie. Do kropki. Andrzej Grabowski bardzo dziękuję. Ci dziękuję. Zdecydowanie to nie jest refleks szachisty. Za chwilę informacji wracamy po informacjach. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka. A Mariany dostają Powera i kupują taniej na wiosennej wyprzedaży w Media Ekspert. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rewelacja: Smart TV Hisense kulet, aż 65 sali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 2999 zł. Teraz za jedne 2299 Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.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 nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Możemy się widzieć, kiedy chcemy, bo wideo rozmowa to dla niej nic trudnego. I jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Cyfrowa forma wiele ułatwia w dzisiejszym świecie. Buduj ją klik po kliku. Niezależnie od wieku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik. Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Węgierski wiatr zmian. Zwycięstwo opozycji, koniec ery Orbana. Dwa bratanki. Warszawa celem pierwszej wizyty Petera Maziara. Donald Trump jako Jezus Chrystus i krytyka Papieża Leona. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.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 azotanu, 50 mg pirodyksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. Health Germany GmbH. Hyundai Tucson to bohater gotowy na każdą wyprawę, ale możesz nim jechać na zakupy. Teraz jest dostępny w wynajmie od 950 zł netto miesięcznie. Poznaj supermoce Tucsona i oferty na pozostałe suwy Hyundai. Szczegóły w salonach i na hyundai.pl. Po reklamie. Autopromocja. Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend Kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczeńska. Autopromocja.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 Minęła 17.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Prokuratura obawia się, że Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski mogliby opuścić Węgry po cofnięciu azylu politycznego. Prokurator skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie Pismo, domagając się terminu posiedzenia w sprawie europejskiego nakazu aresztowania dla byłego ministra sprawiedliwości. Przed politykami PiSu powinna być tylko jedna droga, mówił w naszym studiu poseł Witold Zębaczyński z Koalicji Obywatelskiej. Ich miodowy miesiąc nad Dunajem dobiega końca. To jest ten moment, w którym walizki, w których mają nie tylko tokeny, o czym się dowiedzieliśmy, kiedy wyszło na jaw, że jedna z giełd kryptowalut wpłacała na Instytut egidą Zbigniewa Ziobro gigantyczne pieniądze, to mają w tych walizkach zapewne fałszywe dokumenty, bo ja już nie widzę pola manewru dla panów Ziobro i Romanowskiego, innego niż poddanie się polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. A już za chwilę u nas kolejna rozmowa polityczna. Gościem będzie Kazimierz Smoliński z Prawa i Sprawiedliwości. Będzie prokuratorskie postępowanie wobec przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, którzy doradzali Karolowi Nawrockiemu, by ten nie odbierał ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nakazał to minister sprawiedliwości. Przypomnijmy, Karol Nawrocki zaprosił do złożenia przysięgi dwoje z sześciorga sędziów wybranych przez Sejm. Minister Waldemar Żurek podkreśla, że większość ekspertów zaakceptowała formę, w której sędziowie złożyli ślubowanie w Sejmie, jeśli prezydent zwlekał z ich zaproszeniem. Okazało się, że prezydent nagle zaczął sobie wybierać z tej szóstki, poza prawem, z naruszeniem konstytucji. Widzieliśmy szefa kancelarii, który publicznie mówił, badano życiorysy, więc zadajemy to pytanie, na jakiej podstawie prawnej, więc może to być niedopełnienie obowiązków. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie chce dopuścić czworga nowych sędziów do pracy, uzasadniając, że prezydent nie potwierdził odebrania od nich ślubowania. Prezydent Karol Nawrocki zastosował prawo łaski wobec kobiety skazanej za zniesławienie w internecie. Sprawa dotyczy wpisu, w którym Weronika K. ostrzegała inne kobiety przed lekarzem, który miał proponować aborcję. Sądy dwóch instancji uznały ją za winną i skazały na prace społeczne, przeprosiny oraz zwrot kosztów procesu. Karol Nawrocki darował jej karę, środki karne i zarządziły zatarcie skazania. W uzasadnieniu wskazano między innymi na jednorazowy charakter czynu, sytuację rodzinną oraz względy społeczne. I'll watch them. Był nieuchwytny przez ponad 20 lat, teraz w Elblągu wpadł w ręce policji. Mundurowi ustalili, że poszukiwany od dwóch dekad przestępca ukrywa się w jednym z mieszkań. I zapukali do drzwi, relacjonował nadkomisarz Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Gdy policjanci kryminalni zapukali do drzwi jednego z mieszkań w elbląskiej dzielnicy Zatorze, ten mężczyzna schował się w łazience. Nie pomogło to jednak mu, mężczyzna został zatrzymany. 53-latek ma do odbycia karę trzech lat pozbawienia wolności za oszustwa. Mężczyzna był poszukiwany od 2005 roku. Ukrywał się poza granicami kraju, posługując się fałszywą tożsamością. 34 minuty po godzinie 17. Popołudnie w Polskim Radiu 24. Jednym z głównych wątków przemówienia premiera Donalda Tuska podczas Rady Krajowej Koalicji Obywatelskiej w Warszawie było zagrożenie ze strony Rosji. Czy ten temat jest wystarczający do tego, żeby pociągnąć całą kampanię wyborczą? O tym już niedługo będę rozmawiał z ekspertami. Wcześniej czas na rozmowę polityczną. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości jest już z nami, witam. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Prezydent łaskawił skazaną Weronikę Krawczyk, która odmówiła aborcji na swoim synu, a później ostrzegła inne matki przed ginekologiem, który takie, takie zabiegi proponował. Dobra decyzja prezydenta Nowrockiego? Moim zdaniem dobra. No, państwo pewnie... Spotykacie się, w o słuchaczach, tak, z różnymi lekarzami, którzy na swoich stronach mają, no, można opiniować yy, czy daną przychodnię, czy lekarza i tak dalej. No, tutaj akurat dodatkowo było. Ten aspekt, że, o czym zresztą media podają, tutaj mam list akcji katolickiej do, do prezydenta, że ten lekarz był skazany w 2008 roku za wielokrotne nielegalne aborcje. To na podstawie mediów nie, nie, nie, nie, nie znam tego wyroku, natomiast. Tak to było uzasadnione, więc jeżeli takie indywidualne doświadczenie w postaci namawiania do aborcji osoby wierzące, ja wiem, że pani Weronika jest osobą wierzącą, niedalekiego starogardu pochodzi, więc wiem o niej. Yy, dla niej to był szok, tak, że ma yy, dokonać aborcji dziecka. No i kazało się, że to dziecko jest zdrowe. Więc napisała o tym, yy, jak ktoś tam się pytał, co o tym lekarzu sądzą. No to nie, nie znam dokładnego wpisu. Kęte się nie poleciła, yy, że tak powiem, tego lekarza jako wiarygodnego. No i moim zdaniem no, za to nie można, yy, że tak powiem, no, doprowadzać do tego, że ktoś będzie musiał... Miesiąc czy dwa miesiące, nie wiem jak tam zamienione by to było, bo nie znam tego dokładnie wyroku, ale pewnie by to było między miesiącem a dwoma miesiącami pozbawienia wolności. No ewentualnie, gdyby sąd jeszcze stwierdził, że na jej koszt można te przeprosiny ogłosić, tak, a nie zamieniać to na karę więzienia, tym bardziej, że ona już wykonał, wykonała czy wykonuje pracę społeczną, które została skazana. Więc nawet gdyby przyjąć, że tam było naruszenie dóbr osobistych i tak dalej, ta niewspółmierna, że tak powiem, kara, ten efekt tej cary, czyli. No, Pozbawienie wolności na, na jakiś dłuższy czas w yy, takim indywidualnym znaczeniu, Bo ktoś nawet tydzień w więzieniu, czy dzień to jest dramatem, a nie dopiero miesiąc czy dwa miesiące. Matka trójki dzieci, tak osoba bardzo zaangażowana w prace społeczne, wiele dobrego robi wobec innych osób. Więc uważam, że pan prezydent miał wszelkie podstawy do tego, żeby taką decyzję podjąć. Tym bardziej, że mówię, oprócz organizacji społecznych, nawet biskup yy, Pelpliński też apelował do prezydenta. Wiem, że tysiące osób podpisywało się pod takim apelem do pana prezydenta, że powinien ułaskawić panią Weronikę, więc uważam, że to bardzo dobra decyzja. Zostawiąc przy panu prezydencie Karolu Nawrockim, prezydent powiedział, no, pogratulował oczywiście przyszłemu węgierskiemu szefowi rządu i wyraził nadzieję na ścisłe współdziałanie z Pieterem Madziarem. To jak pan sobie wyobraża to współdziałanie Pałacu no, Głowy Państwa z przyszłym węgierskim premierem, kiedy to Nawrocki spotykał się jeszcze niedawno z Wiktorem Orbanem i wspierał go w kampanii? No to, że się wspiera jednego przeciwko drugiemu, to nie znaczy, że nie można współpracować i się spotykać. Nie, tak? nie to jest, polityka, pewny... nie to jest pan... polityka, został, y, my zresztą i Węgrzy, no, pan prezydent uznaje, demokratycznie został wybrany, tak, wbrew tym wcześniejśmy zapowiedziom, Tylko że Orban ta... to już ma... Jasne, tak jak powiem... ta współpraca się może układać po tym, kiedy ona no, no, no, no, myślę, że tutaj Orbana. może takiej ścisłej nie będzie z tego względu, że to jest jednak inny poziom, tam jest też prezydent, więc bardziej prezydent z prezydentem się spotyka, niż z premierem, ale jeżeli Węgrzyby taką chęć będą mieli, to myślę, że pan prezydent nie ma żadnego problemu, żeby się mógł spotkać. No, przecież wielu polityków mówi złe rzeczy, na przykład po, z różnych stron o Putinie, a jednak się spotykają z nim, tak? Choćby no, tak prezydent. Francji, czy, czy premier Niemiec się spotykał tak z Putinem, kiedy już ta wojna trwała. Więc ja tu nie widzę żadnej sprzeczności. No dobrze, czy Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski powinni wrócić do Polski? No tu nie ma kwestii, czy powinni wrócić, tylko czy zostanie uchylony im azyl. szczególnie w przypadku Marcina Romanowskiego ten azyl został e, udzielony. Nie wiem dokładnie, czy też ten azyl w tym formalnym znaczeniu prawa międzynarodowego został udzielony. To inaczej. Nie czy, powinni oni w ogóle, źle, czy powinni w ogóle ogóle? jeszcze nie ma, ENA, czy nie ma jeszcze w europejskiego na węgry, nakazu aresztowania. No, y, według nich... Y, Uznali to za zasadne, tak, bo uważali, że nie będą mieli w Polsce sprawiedliwego wyroku. No jak patrzę na to, co się dzieje w polskim sądownictwie, a sam przez 30 kilka lat yy, chodziłem, że tak powiem w cudzysłowie, po sądach, tak, jako radca prawny i adwokat, yy, więc... Tego się nigdy tak źle nie było w tym zakresie, jak jest teraz. No niestety, no, tak wie Pan, że podkreśli. Sondaże są takie, że prawie połowa wyborców Prawa i Sprawiedliwości, podkreślam, waszych wyborców chce, żeby Ziobro i Romanowski wrócili do Polski i tutaj odpowiadali przed polskim wymiarem sprawiedliwości. No, to jest opinia w dużej mierze na skutek tej nagonki, która się toczy w mediach. A może oczekują właśnie tego, tego czegoś od Ziobry, który się kreował na szeryfa. Teraz wychodzi, no... No pewna, pewna tutaj, że tak powiem, sprzeczność jest, to tego się nie da ukryć, tak, no co mówił Zbigniew Ziobro, a, a co zrobił, natomiast on się też na jedno powołuje. <śmiech> Miał wielokrotne, y, że tak powiem, zagrożenie, że go zabiją, tak, no i rzeczywiście on może się obawia, że jeżeli będzie w więzieniu, to nawet przy pewnej ochronie, no może się zdarzyć, że, że można mu zrobić krzywdę i to niewątpliwie to jest jeden z takich, y, jeden z tych jedna z tych przesłanek, tak, dlaczego nie chce wrócić. a kto no, akurat premier INSP, czyli Peter e, no, Madziar, tak, powiedział, że pierwszego dnia ich wyrzuci, no to akurat, nie wiem, czy on jest prawnikiem, to jest niemożliwe, tak. Tam trzeba, nie, oczywiście, to był pewien skrót myślowy. Trzeba postępowanie to jest całe proces, przeprowadzić, oczywiście. tak, postępowanie, do które, bo tak, no, zostały wydane decyzje, żeby te decyzje uchylić, to teraz trzeba e, wykazać, że nastąpiła zmiana przez związanych z udzieleniem. To może trwać i miesiąc. Na może przykład, trwać tak? i no, więcej, Ten no bo proces, to jest cała procedura, tak. który się odwołuje, do, jest jedna instancja, pewnie no jak wszędzie w sądownictwie węgierskim też y, są dwie instancje i tutaj jeden i drugi polityk ma prawo się odwoływać od tych decyzji, jeżeli rzeczywiście zostaną zmienione. No bo to były decyzje administracyjne związane z udzieleniem azylu. Trzeba je uchylić, co nie jest moim zdaniem takie proste. Z no swego czasu Ryszard Terlecki, dość ważna postać, dość ważny polityk prawa i sprawiedliwości, mówił, że ta, ta sprawa z Ziobro szkodzi prawu i sprawiedliwości. Nie no wydaje jest, się panu, że szkodzi ta sprawa wciąż? To jest tak, że powinni wrócić. Jesteśmy partią demokratyczną. W takich sytuacjach różne osoby mają różne zdanie. Mógłbym się przychylać do stanowiska Ryszarda Terleckiego, ale jestem prawnikiem, patrzę na to chłodno z punktu widzenia prawnego Jest udzielony azyl międzynarodowy, więc na Węgrzech ktoś uznał, że są przesłanki do tego Więc jeżeli te przesłanki zniknęły, to... Tylko, prawo i, sprawiedliwość, no tylko prawo i Sprawiedliwość na tym traci, między innymi, no to pokazują też sondaże no ale co to ma za znaczenie, że ja czy ja powiem tak czy inaczej, Zbigniew Ziobro podejmuje własne decyzje, tak? Więc tutaj nic nie pomoże, że powiem Zbyszek wracaj, nie, tak? nie, dyscy... e, wraca. nie powinna być rozmowa rozmowa powinna w rozmowa dyscyplinująca. ogóle rozmowa ogóle w ogóle w ogóle no, no, w ogóle w ogóle w ogóle w w ogóle w ogóle w ogóle w ogóle w ogóle w ogóle nie ogóle w ogóle w ogóle prezes ogóle w jest osobą, która może wszystko w partii zrobić. Są pewne standardy i tutaj może i ta rozmowa była, tak? Nie wiem, czy taka rozmowa była, czy nie. W każdym bądź razie Zbigniew Ziobro uważa, że powinien pozostać. Zobaczymy, jak długo i rzeczywi rzeczywiście zostanie uchylony ten azyl. A czy prawa mam jest wątpliwości co do tego. A czy Prawa i Sprawiedliwości nie niepokoi? No właśnie ten sondaż, który jest kolejnym sondażem pokazującym, że wasi wyborcy chcą y, tego, żeby Ziobro wrócił. No ale tutaj no, możemy sobie debagować, tak? o, to nie ma żadnego znaczenia. Na, no czy nie popełnia się błędu? Czy nie czy, błędu w tej ale my sprawie. nie mamy na to wpływu. Ale Ziobro jest waszym posłem, tak? no, ale macie to nie, wpływ na posła? Nie, no nie mamy. No, jak możemy mieć wpływ na to, żeby ktoś wrócił, jeżeli uważa, że jego stan zdrowia i zagrożenie, które tutaj wpływa, jeśli nie pozwala sprawa, mu wrócić? Ale no, jeśli, sprawa co, szkodzi, jeśli sprawa szkodzi partii, to co wtedy? też nie ma znaczenia. No z punktu widzenia tej osoby to nie ma znaczenia, tak ona patrzy przez swój pryzmat. No mówiła o swoim zagrożeniu i nadal tak uważa. Tak. Jaka będzie odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości na weekendową Radę Krajową Koalicji Obywatelskiej no i de facto kampanię, która chyba już się zaczęła? No, to... Nie musimy dawać odpowiedzi, ponieważ my te prace związane z, z wyborami już dawno prowadzimy. tak? Są zespoły programowe. Jestem też członkiem jednego z zespołów, m.in. w zakresie reformy wymiaru sprawiedliwości. Ale nie sądzi przygotowujemy... że jesteście w defensywie jesteście już no, wiele miesięcy? Jesteście w każdym niemal badaniu te 7-8 punktów procentowych za koalicją obywatelską? No, według mnie takiej dużej różnicy nie ma. Yy, natomiast no, to jest zastanawiające, tak, że przy efekt tym, czarnka nie działa. Czy tym, działa? No, myślę, że, że w jakiś sposób działa. Yy, natomiast to nie jest tylko efekt czarnka. Tak? My jeździmy... Po terenie spotykamy się z Polakami. Jestem przekonany, że do wyborów wielu Polaków uzna, że należy zmienić to władzę. I ja bym na miejscu tutaj Donalda Tuska i, i, i większości parlamentarnych tak się nie cieszył z tego wyniku węgierskiego, ponieważ ten wynik wystąpił właśnie w dużej mierze przez to, że ludzie byli niezadowoleni z sytuacji majątkowej, gospodarczej, która jest na Węgrzech. Yy, bardzo drogie koszty utrzymania i tak dalej. Węgrzy chcieli zmiany. W Polsce jest podobne zjawisko, tak? Też ludziom się żyje yy, gorzej. Wszyscy mówili, że bardzo drogie święta, no co w paliwach też widzimy, tak? No, miała być obniżka, ona jest, ale już spo, stopniowo yy, ceny są wyższe i przecież ropa kosztuje Tyle, co kosztowała miesiąc temu, tak? mimo że obniżki były, to przed tym doszło do podwyższenia ceny, yy, że tak powiem, hurtowej. No, to też był ewenement, tak? że przed obniżką podwyższamy ceny, żeby ta obniżka była mniejsza. Yy, czy w Prawie i Sprawiedliwości jest takie poczucie, yy, że jednak niepotrzebnie wspieraliście Wiktora Orbana do końca w kampanii? że staliście nie, za nim? Myślę, ja nie, nie, nie, nie wiem, żeby takie coś było. Ja tego nie, nie, nie podzielam takiego, e, takiego stanowiska. Uważam, że słusznie wspieraliśmy Orbana. Natomiast tu po, po raz kolejny myślę, że obecna ekipa może się zawieść na tym, co będzie Peter Madziar robił, ponieważ on jest e, tak podobnie jak większość Węgrów. Niestety są prorosyjscy, niestety są antyukraińscy są uzależnieni od dostawy ropy rosyjskiej i wątpię, czy Majer z tego rezygnuje, bo musiałby podwyższyć ceny ropy, więc tu akurat obawiam się, że w tym zakresie wielkiej zmiany nie będzie. Pewnie dostaną z KPO pieniądze, może odblokują nam, co będziemy się cieszyć, pieniądze na zbrojenia, tak, bo tu absolutnie mieliśmy pretensje do Wiktora Orbana, że blokował nam te 2 miliardy złotych, które powinniśmy dostać. To będzie dobry, ale natomiast nie wierzę w to, żeby tam nagle taka zmiana nastąpiła, która spowoduje, że teraz tak. Będziemy kupowali ropę droższą niż rosyjską i będziemy, nie wiem, wojsko nawet wyślemy na, na Ukrainę, czy coś. Węgrzy tego nie zrobią. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Smoliński, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. 24 pytania. Rozmowa polityczna. 47 minut po godzinie 17.00, po godzinie 18.00 z ekspertami będziemy również wracać do wyborów węgierskich, a teraz czas już na magazyn saldo. Saldo, magazyn gospodarczy. I Błażej Prośniewski razem ze mną w studiu. Dzień dobry. A zaczniemy od kolejnego zamieszania na rynku ropy po ogłoszeniu rozejmu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. No właśnie tego rozejmu, który cały czas jest naruszany. Ceny ropy spadły i wielu miało chyba nadzieję, że najgorsze za nami. Tymczasem wkroczył na to wszystko Donald Trump cały na biały i ogłosił wprowadzenie przez amerykańską armię blokady cieśniny Ormus. Ta blokada rozpoczęła się po godzinie 16. No właśnie, to ma być swoistego rodzaju odwet za nieudany negocjacje pokojowe, które w weekend odbyły się w Pakistanie. Jak na to wszystko zareagował rynek? Rynek zareagował, tak jak możemy się tego domyślać, wzrostem ceny ropy naftowej. Ta możliwość wprowadzenia blokady cieśni Ormus i irańskich portów dziś rano wywindowała ceny ropy powyżej 100 dolarów za baryłkę. Inwestorzy przede wszystkim obawiali się zakłóceń w globalnych dostawach surowca. Obecnie kontrakty na ropę amerykańską WTI drożeją o 6%, a za baryłkę tejże ropy trzeba zapłacić 103 dolary. Podobna skala wzrostów dotyczy też ropy Brent, która w tym momencie wyceniana jest na blisko 103 dolary za baryłkę. Tak więc ropa znów przekroczyła poziom 100 dolarów i właściwie wróciliśmy do stanu sprzed ogłoszenia w ubiegłym tygodniu zawieszenia broni między USA a Iranem, jeśli chodzi o ceny. Co więcej, jak podkreślają analitycy, obecna sytuacja na rynku może nie do końca odzwierciedlać w pełni to, co nas czeka i możliwe są dalsze podwyżki. Innymi słowy, traderzy jeszcze nie do końca wierzą w tę amerykańską blokadę, uznając to, mówiąc kolokwialnie, za szaleństwo, bo to może powodować utratę dostaw ropy sięgającą nawet 12 milionów baryłek dziennie, no to jest ponad 1 dziesiąta światowego zapotrzebowania. Według analityków, jeśli ten czarny scenariusz by się zyścił, to możliwe jest to, że ropa podróżeje do poziomu nawet 140, a być może i 150 dolarów za baryłkę. No i wtedy chyba te tarcze, które wprowadził polski rząd będą jeszcze mniej odczuwalne. Na razie jednak to jest odległa perspektywa, jeśli chodzi o tę bliższą, to co obecnie dzieje się na rynku paliw w Polsce. Jak to wygląda? No to akurat mam dobre informacje. Ja właściwie je Ministerstwo Energii, które ogłosiło maksymalne ceny paliw na jutro. Zgodnie z obwieszczeniem resortu we wtorek litr benzyny bezołowiowej 90 na polskich stacjach będzie kosztował nie więcej niż 6 zł i 12 groszy, a litr oleju napędowego 7 zł i 58 groszy. To jest odpowiednio o 2 i aż o 10 groszy mniej niż dziś. Tu warto też pewnie dodać, że te jutrzejsze ceny będą najniższymi od początku obowiązywania pakietu CPN, no ale pewnie taka sytuacja z uwagi na drożającą ropę długo się nie utrzyma, no i w najbliższych dniach znów zobaczymy wyższe ceny na pylonach. Tu też może jeszcze Warto dodać, że rząd właśnie ogłosił, że przedłużył niższą akcyzę na paliwa. Ta obecna stawka będzie obowiązywać do końca kwietnia. Zgodnie z mechanizmem CPN ten podatek został ustalony na minimalnym poziomie dopuszczonym przez Unię. Teraz wynosi 29 groszy za litr benzyny i 28 groszy za litr oleju napędowego. No to zostawiamy paliwa na razie w spokoju, bo dziś w życie weszły nowe przepisy regulujące kwestie zwolnień lekarskich. Yeah. <laughs> No to ważna z zmiana i sporo się tutaj będzie zmieniać. A co dokładnie się zmieni, jeśli chodzi o L4? Przede wszystkim te nowe przepisy precyzują to, co można robić na L4, a co jest niedopuszczalne No i może skutkować w konsekwencji odebraniem prawa do zasiłku chorobowego. I jeśli chodzi o to, co jest zakazane na zwolnieniu, to przede wszystkim jest to wykonywanie innej pracy zarobkowej, co jest to dość oczywiste oraz, jak to jest określone w przepisach, podejmowanie aktywności niezgodnych z celem zwolnienia, które mogą utrudniać leczenie i wydłużać rekonwalescencję. A co to w praktyce oznacza? No na przykład to, że w czasie L4 nie można remontować mieszkania, kosić trawy, czy brać udziału w imprezach sportowych, czy też weselach, a to wszystko dodajmy są przykłady z życia wzięte. W tych nowych przepisach pojawiły się jednak dwa wyjątki. Po pierwsze jest to pojęcie czynności incydentalnej. Tu chodzi o takie jednorazowe działania, których wymagają istotne okoliczności, na przykład pilne podpisanie faktury, czego nie może zrobić inny pracownik. Drugi wyjątek to tak zwana Zwykła, codzienność, zwykła czynność dnia codziennego, jak zrobienie podstawowych zakupów czy zaprowadzenie dziecka do przedszkola. Ich wykonywanie, czy też przyłapanie na ich wykonywaniu nie będzie już wiązało się z odebraniem zasiłku chorobowego, jak to mogło mieć miejsce do tej pory. Jednocześnie ekspert prawa pracy, mecenas Petr Wojciechowski, zaleca tu pewną ostrożność, bo ustawa w tej materii jest dość ogólna i wiele de facto będzie zależało od interpretacji pracownika zakładu Ubezpieczeń Społecznych. No i znowu tutaj prawdopodobnie urzędnik zus będzie oceniał, czy ta czynność, przy której nas złapano, to jest zwykła czynność dnia codziennego lub czynność incydentalna, czy też nam się tylko tak wydaje, a de facto my wykonujemy jakieś aktywności, na które ZUS zgody nie daje. No to jak sobie tak pomyślę, to te wesela nie dają mi cały czas spokoju, bo jednak e, moja babcia robi taki rosół, że wszystkich stawia na nauki, więc to jest element leczenia. Można no. zawsze polemizować się z ZUS-em. <laughs> A skoro już mowa o ZUS-ie i o pracownikach ZUS, to te nowe przepisy dają im też nowe uprawnienia w zakresie kontroli zwolnień lekarskich. Na czym one będą polegać? Przede wszystkim na tym, że kontrole, kontrolerzy od dziś de facto mogą nas le legitymować i mają też prawo wstępu do miejsca, w którym przebywa chory. No, chodzi o to, aby taki kontroler mógł sprawdzić, czy na przykład w domu nie prowadzimy remontu, albo w sytuacji, gdy wzięliśmy L4 na dziecko, to dziecko faktycznie jest w domu, a nie w szkole. I choć nie ma pewnego obowiązku otwierania drzwi kontrolerom ZUS, to jednak warto tu pamiętać, że brak reakcji na pukanie czy dzwonienie dzwonka może skutkować tym, że po prostu kontroler taki odnotuje naszą nieobecność, co może prowadzić do wstrzymania wypłaty zasiłku chorobowego. Tymczasem rusza budowa portu Polska, skoro jesteśmy już przy remontach i malowaniu i tym wszystkim. Do niedawna zresztą używaliśmy nazwy CPK, teraz to jest port Polska. Budowa ma ruszyć niebawem. No teraz są nowe informacje w tej sprawie. Przekazał je wiceminister infrastruktury Maciej Lasek. Kiedy w takim razie zostanie wbita ta pierwsza łopata pod nowe superlotnisko w Polsce? Te zasadnicze prace przy budowie portu Polska, jak powiedział dziś wiceminister Lasek, mają zacząć się we wrześniu tego roku, a tymi pierwszymi robotami będzie przygotowanie gruntu i palowanie, czyli budowa fundamentów przyszłego terminala lotniskowego i węzła kolejowego. I posłuchajmy, co mówił dziś minister Lasek. Wrzesień to jest prawdopodobny termin rozpoczęcia prac fundamentowych, wzmacniania terenu pod fundamenty nowego terminala i dworca kolejowego. I kolejne prace, które się będą rozpoczynały. Ja przypomnę, w zeszłym roku ogłosiliśmy przetargi o łącznej wartości 40 miliardów złotych. I choć jak słyszymy, wszystko jest na dobrej drodze do tego, aby zacząć tę budowę, to też warto tu pamiętać, że nie wszystkie formalności są jeszcze do końca załatwione. Co prawda spółka CPK dysponuje już decyzją środowiskową, no ale na przykład decyzja lokalizacyjna wciąż nie jest jeszcze prawomocna. Konieczne jest także jeszcze, o czym mówił dziś prezes spółki CPK Filip Czernicki, przeprowadzenie dalszych wywłaszczeń. W najbliższych tygodniach powinniśmy spodziewać się prawomocnej decyzji lokalizacyjnej. Decyzja środowiskowa jest, decyzja lokalizacyjna pozwoli nam na dokończenie też wszystkich kwestii administracyjnych, jeśli chodzi o pracę w pozyskiwaniu nieruchomości. To warto jeszcze dodać, że według rządowych planów Port Polska będzie otwarty pod koniec 2032 roku, a na pierwszym etapie swojego działania lotnisko będzie mogło obsłużyć do czterdziestego. 45 milionów pasażerów rocznie. No, ponieważ mamy jeszcze minuty, to jeszcze na koniec spójrzmy na rynki finansowe. W piątek warszawska giełda zakończyła notowanie na historycznych szczytach. Udało się obronić te rekordy? No dziś na warszawskim parkicie euforii nie było, ale też nie było dramatu. Ostatecznie sesja zakończyła się w okolicach piątkowego zamknięcia. Indeks szerokiego rynku z WIK zyskał jedną setną procenta. WIK 20 skupiający największe spółki stracił natomiast 200 procenta. Najlepiej dziś wypadł indeks s 80, który urósł o ponad 5%. Jeśli chodzi natomiast o rynek walut, to obecnie dolar wyceniany jest na 3,62 zł. Kurs euro wynosi 4,24 a za franka trzeba zapłacić 4,60 A te wszystkie informacje przygotował Błażej Prośniewski. Bardzo Ci dziękuję, dziękuję za te informacje. Już za chwilę o wyborach węgierskich będę rozmawiał z ekspertami. Wcześniej informacje.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 W Papier toaletowy, welwet, 9 lub 10 rolek, 32% taniej, 14,99 za opakowanie. Oferta ważna do 18 kwietnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,15. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Mieliście mnie stąd zabrać. Nie jestem tu bezpieczna. Zaniedbane, bite, zastraszane. W rodzinnych domach. Półtora tysiąca dzieci czeka miesiącami na miejsce w pieczy zastępczej. Podpisz petycję Fundacji Dobrych Inicjatyw, by ich głos został usłyszany. Ogłoszenie społeczne.